<laughs> Lista chorych człowieku chory Posłuchaj Chory skład Zawsze chciałem tak jak oni Jak trzymać mikrofon w dłoni, Jak tak jak oni Zawsze chciałem tak jak oni Jak trzymać mikrofon w dłoni, jak. Tak jagonii, jak tak agonii, zawsze chciałem tak agonii. Ja trzymać mikrofon w dłoni, jak tak agonii. Wszystko zaczęło się dawno, gdy poznałem łepera. Nieistotna jest tamta data, ważne co się dzieje teraz. Przez ten cały długi czas idziemy w grupie wszyscy razem, nie ściągając od nikogo. Roznażamy swój materiał. Zawsze chciałem tak agonii tworzyć swoje i nie ścieniać. Mieć swoje zdanie i nie dawać się oczepiać. Mam swoje zdanie to sobie bardzo cenię Nieoszlifowany diament nie zapuści na scenie Miższy uczeń jednym Nauczyciel reguł życia wzbogaconych w doświadczenia Każda lekcja nowy przekaz Jestem drogiem publicznym Dla części otoczenia mam inny punkt widzenia Tekst daje do myślenia Gniewnie pyta o radę i nie tylko nie ma siły A ja sięgam pamięcią parę lat Też zawsze chciałem mleć, Ktoś podstawia nogę, więc nie mogę biec Pozwól mi uciec i nie trzymaj mnie pod kluczem Pozwól, że sam się nauczy, a gdy wrócę, wrócę z hukiem. Jestem samoukiem, moje usta łukiem strzelam Będę sam wybieram i czekam Czekam, a stanie się zwyczajny, normalny Taki jak ja, z odrobiną tolerancji Narzekasz, że jestem wulgarny, arogancki Bądź taki jak ja Taki jak ja Zaprowadzam atak, chodzę, latam Szukam sposobu na nienawiść do świata Czekam na ten znak, kiedy będzie tak jak ja chcę Czekam na ten dzień, kiedy zrobię to co ja chcę Masz mnie, bierz mnie, zabierz mnie na bieżnie. Biegnę, drogę sam wybieram i czekam Czekam na ten znak, kiedy będzie tak jak ja chcę Czekam na ten dzień, kiedy zrobię to co ja chcę Zawsze chciałem tak jak oni, jak Trzymać mikrofon w głoni, jak tak jak jak trzymać mikrofon w dłoni? Jak tak ja oni? Zawsze chciałem tak jagoni? jak oni Ja trzymać mikrofon w dłoni? Jak tak ja oni? 1996 rok pamiętam, nie wytrzymałem, wziąłem kartkę i długopis Pisałem zawsze tak jak oni chciałem, koniec trzymania na uwięzi mego słowa Moja mowa już gotowa, więc to dzieła rymy tworzę, raz jest lepiej, raz gorzej To nie walka na noże, tylko walka na słowa, niepotrzebna ci na ręka Silna głowa, rzeczywistość nie zawsze kolorowa Tematy nam daje, jak trzeba ja faję Przed mikrofonem staję, muzyce się oddaje Gdy ktoś rady daje to korzystam, wady odrzucam Organizm odrzucam tak jak oni Teksty wymyślam, mikrofon atakuje za muzykę Dziękuję to co czuję, przekazuję Co ja robię, ja po prostu rymuję Co ja robię, ja po prostu rymuję Zawsze chciałem, tak jak oni, ja tak jak goni zawsze chciałem, tak agonii. jak goni ja jak mikrofon tak jak jak tak, zawsze chciałem, tak jak zawsze jak tak jak goni ja jak tak jak jak tak jak